No, słychać, słychać dobrze? Yy, tak, tak. Teraz do, dobrze słychać. No, Właśnie, no, to że... chyba dobrze było. Mój tata jeszcze miał Właśnie coś trochę. z nami nagrywać, no ale musiał wyjechać. No i w razie czego to ja będę tutaj za takiego młodszego aspiranta robił. Pszczelarza. Yy... Dobrze. Bo też przy tym pomagam, yy, no... także... Yy. Okej, okay. no. no to myślę, że możemy zaczynać... Witajcie, to jest program wywiad na fali. Dzisiaj mamy wyjątkowego gościa, pszczelarza z bardzo długim stażem. I dzisiaj porozmawiamy troszkę o pszczołach. Witam bardzo Pana serdecznie. Również dziękuję. I witam tak samo. Pierwsze pytanie. Oj, dawno, w 1960 roku. W ten czas to jest około 50 lat. No tak, będzie, bo w 1962 roku już do Związku za, Tego Pszczelarskiego bym się zaistrował. zainteresował się pan pszczelarstwem z, z... Z... No bo dlatego, że ojciec miał, te, ale za okupację wyginęło to, to jak, jak było. No ale potem troszkę było gorzej za komuny, no ale, ale jeszcze lepiej było jak obecnie, bo, bo i cukier był i wszystko. A dzisiaj obecnie nie ma nic dla pszczół. Nikt się no, nie interesuje. Przez Niemców, tak, bo oni to i chodziło o to, że też bo z cukrem trudno dawali, ten cukier taki brunatny, wczoraj nie mogły przezimować, bo odłoki pełne i wszystko to, kał, te kał po, po ramkach, po, po tym wszystkim. I, i to, to wszystko ginęło, tak jak... Jak i obecnie, teraz. Nikt się nie interesuje pszczołami. A pszczoły mają więcej chorób, jak ludzie. Mają, mają więcej chorób, a to nawet tego nie wiedziałem, że, że mają. Jest takie, taka, taka choroba, przepraszam, taka choroba, zgnilec amerykański, złośliwy. Jest zgnilec europejski, kiślica tak zwana. Jest nozema, jest grzybica kamienna, grzybica wapienna. I teraz najgorsza jeszcze waroza, obecnie, teraz jak jest. Trzy no. lata ginie, cała pasieka. I obserwuje Pan, że w tej chwili jest na przykład dużo gorzej, tak? Niż, niż to powiedzmy 40-30 lat temu. No, gorzej jest, bo się nikt nie interesuje tymi pszczołami ani tego, a jak. Jest taka prawda, że jak pszczość zginą, to i ludzie wyginą. Kto zapyli te... te, te sady, te, to wszystko. Wiem, że Chińczycy nawet... No, też mają kłopoty z pszczołami, to oni po prostu wynajmują ludzi, no ale Chińczyków jest, prawda, ponad miliard. No, no tak, to... ale sprowadzają nasi ten miód z Chiń... Chińczyków od Chińczyków. I z, i z, badanie pokazało, że cynk i łów jakiś się znajduje w, te, w tym miodzie. I tego miodu nikt nie chce. Tylko mieszają z polskim miodem i tak. O. Tak, tak. Yy, Czyli yy, yy, to może, się zapytam tutaj o miód, bo to jest chyba taki, prawda, podstawowy yy, substancja, która się kojarzy z z tym, co pszczoły wytwarzają, to jak mam ocenia na przykład polski miód w stosunku do zagranicznych miodów? Chiny, jeden, także... jeden miód, który w Polsce jest najlepszy. Niemcy nie chcą w ogóle innego miodu tylko z Polski. A tych miodów mamy różnego rodzaju, bo jest wielokwiat, przypuśćmy teraz, co w maju wielokwiat, później rzepak, z rzepaku na akację, z akacji na lipę, z lipy na grykę, z gryki na, na włoć, a z na, na na wrzos, na poligon. Tak jak my tutaj, Kuba może potwierdzić, no to pasieka wędrowna jest i coś z tego jest. Tak, przewozimy właśnie, będziemy, mieliśmy wywozić teraz na weekendzie yy, pszczoły właśnie od nas, z podwórka, co u nas stoi właśnie na... za, za dołu, można powiedzieć i mieliśmy wywozić do Baranowa Sandomierskiego, bo właśnie z Podkarpacia jesteśmy i tam mieliśmy na Lipę, tak? Nie, nie, nie na Lipę, na Akację. Na Akację. Przepraszam, na Akację mieliśmy wywozić i... no pogoda troszkę dzisiaj nie dopisała, z początku było gorąco, no to nie bardzo się dało i stwierdziliśmy, że za tydzień będziemy wywozić. No się jeszcze... Akacja się jeszcze nie rozwija, to... to to nie ma się coś pieszyć, a tutaj jest też zbiór taki, jak i wszędzie. I to są kilka odmian miodu, które się, weźmy taki wrzos, no lecznicy na drogi moczowe, tam prostate, nieprostate. Teraz weźmy te, te, te miody akacjowe, no super Miód. Nie krystalizuje się, dla dzieci, jeden z najlepszych. To trzeba gadać dużo o tych miodach, no bo, bo takiego miodu, jak jest, jak jest w Polsce, do mnie tu przyjeżdżają z Kielc, którzy mają układy z Niemcami, bierze próbkę i, i miód hurtem, do Niemiec. Płaci dobrze, a tym bardziej jeszcze, <śmiech> że on pośrednik jeszcze więcej zarabia jak, jak, jak tego, ale nie ma obawy. A, a jak z tymi miodami właśnie zagranicznymi? No bo jeżeli Niemcy biorą, prawda od nas, to u nich musi być też. Nie... Sytuacja. Tam jest za duże, duży oprysk. Tam wala tego oprysku, że pszczoła pójdzie na, na ten i pszczoła ginie, a jak przyniesie, to, to w ulu giną pszczoły. A tutaj u nas w Polsce, no to te środki uchrony roślin są drogie. No i każdy się patrzy tak, aby, aby się zbyć, tylko, a, a tam nie patrzą na to, tylko, aby szło. To czy, czyli, czyli jest jeden plus, prawda, duży, że tak. Polska, no powiedzmy, tak w cudzysłowie, jest troszeczkę zacofana w zgody Niemiec, ale akurat w dobrym sensie, prawda, że nie wykorzystujemy, nie, nie niszczymy tej natury, nie niszczymy e, środkami chemicznymi, no, mamy, no bo to do Ziemi, prawda, przychodzi, to, to nie. Jest no oczywiście. Taki, od razu, y, rozkładają się te substancje, bo no, na przykład w następnym roku znowu one, one gdzieś tam funkcjonują, trafiają do wody, prawda? Pszczoły też muszą pić coś. Y, I czy, czy wzrośnie, prawda? Tu całą chemię wypijają, no, i, i wtedy jest problem już. Y, A ten chiński, y, pan mówił, że chyba nie za dobry, prawda? Ten miód jest. Y, no nie, no bo. Mówi, że... Twierdzili, że Oficynk się znajduje w tym miodzie. No a tak zbadali no, i, i nie produkują, znaczy produkować może, produkować, ale nie, nie, nie idzie na eksport ani. to oszukują pewnie, prawda, że ten z Chin przyciągają i mieszają tam z jakimś i piszą, że z Unii... Prawdopodobnie, że tak jest. No, to się nie, nie opłaca tutaj takich rzeczy robić w Polsce. Tylko tu chodzi tak, jak oni kilkadziesiąt ton tego miodu sprowadzili z Chin i, i teraz nie ma kto kupić tego. Ale to jak a to tam. Dobrze, to, to chciałbym się zapytać, bo Pan produkuje, prawda, różne miody i... i ja nie i tylko pszczoły. Ja nie, nie produkuję tylko tak, pszczoły. Się. Zgadza się, ale bez Pana tego miodu by nie było. A na pewno, jakby... Nie do kupienia. Więc, więc wiadomo, że, że oczywiście pszczoły, ale, ale Pan zbiera miód, to tak powiem, jako pszczelarz. I, i produkuje panu tak słyszałem, właśnie akacjowy, prawda, y, wielokwiatowy. Wielokwiatowy, gryczany, rzepakowy, wielokwiat, lipa i wrzos, gryka, i na i wrzos. To jest prawie 8 gatunków miodu. Tylko z tym te miody są, jeżeli będzie pasieka wędrowna. Bo jak będziesz na miejscu, no to tego nie ma, bo bo trzeba wywiść na rzepak, gdzie są straszne łany tego rzepaku, albo gryka, co jest tam, no, no to, to samo. A dużo jest już teraz tych drzew, jak lipa, jak, jak, jak, jak akacja, wycinają. No i też trudne warunki, to jest, i te pszczoły mają też. Ja mam tych rodzin 70, no jest koło cegu chodzić. No, no to dużo. 70. Tak obejść? Jest Cze, za sprawdzić, miejscu. no tego, no bo. Tylko się widzi na pasie, i się pogląda, tak. Aha, tutaj pełzają. No to co się stało, no, że, że pełzają już te pszczoły chore jakieś? No to wywychnie te skrzydełka, to, to bez skrzydełek, no bo waroza jak, jak znosi jajko do komórki, no to się żywi tam co pszczoła. No jedno, ten ap apiwalor jest jeszcze najlepszy, no bo łodymia i paraliżuje tego osobnika spada na, na ten, ale też trzeba, trzeba podłożyć na dennice, jakieś wysmarowane, ile tych, tych osobników, bo jak, jak tego osobnika sparaliżuje, tak, tak on spada na tę dennicę tam. i z tym papierem później się wyciąga. Papier na nasmarowany tam olejem. A walor to jest lek, który się stosuje na to pasją. Tabletki, ta, tabletki, które się odymia. To nie jest lek, tylko znaczy się lek podpala jest się to i to się tym dymi w pszczoły. 20 minut, musi być oczko zatkane. No, nie trafiło mi się ani tego roku nawet, żeby jeden gdzieś spadł, albo. Ale trzeba pilnować, no. Ja tak się jeszcze zapytam pan, czy no tak troszeczkę czy pan się jeszcze boi podchodzić do pszczół, Bo ja na przykład mam no, taką trochę wersję, bo mój dziadek też był pszczelarzem, ale amatorem. No i nieraz po prostu tam u niego jak ten miody wyciągał, czy coś urządziła mnie pszczoła i to nawet parę razy, a, a no to y, człowiek pod. Ja powie... prawda, urządzi go to... Ja panu powiem jedną to... sprawę. Ja hoduję matki. Które nie, nie, nie, nie, nie, powiedzieć, nie żądną w ogóle, łagodne. Ja nie chcę takich, jak widzę, które mnie atakują. Ja bez, cały czas chodzę przez kapelusza. I, i Kuba, niech powie, no tak. trochę on Cię boi, no ale, ale zięć łowa bez kapeluszu pod podkoszulku. Bo, Bo są pszczoły takie, że które są złośliwe, no, no, nie, jeszcze dobrze nie otworzy i już cała, cała usiada na, na człowieka. To takie, pszczoły. ja się. Likwidujemy. Likwidujemy tego. A sprowadzam matki łagodne tam z gliwic od kolegi takiego to, no, bo jak wiadomo, człowiek jak taki jest No to trochę jest ta wersja do pszczół No i się trochę boi jak tak latają wokół niego No ale stosunkowo nasze są Dosyć takie przyjazne, można no, by tak powiedzieć No w ogóle nie No pewnie Trzeba ostrożnie Tę ramkę najgorzej, żeby tak Jak się przegląda, żeby czasem Nie spadła z rąk No bo to jest najgorsze Denerwuje to pszczoły Denerwuje, tak Pszczoły. No jest to, jest to trochę przerażający widok. No on był przyzwyczajony oczywiście, tak jak Pan, prawda, do, do tego, że... No bo też chyba się zdarza, prawda, Pan, że Pana urządą. A no zdarza to się pójść. to, co by się nie zdarzało. czy jakoś tego. No ale raczej obchodzę się delikatnie koło nich i one delikatnie obchodzą się ze mną. A takie pszoje, które tam, ja tak miałem takie jednego takiego faceta, mówię do tego faceta, tego nie będziemy krycić, bo to jest agresywny. E, mówi, co tam, jakśmy doszły do niego, ile miał kur, kacek, <głosy> pies był na takim grubym łańcuchu, to urwał ten, ten łańcuch i uciekł. Bo to 20 lat nie był w domu i do domu poszedł. Na drugi dzień pojechałem, zlikwidowałem tę matkę, z łagodnego dałem matkę, jakby ręką. Odjął. Bo to różne rzeczy się dzieją. Chodzi o matkę, tak? Że, tak? że po prostu, bo matka wtedy, wiadomo, że tak jak, w, jak u owadów, u pszczół, że matka po prostu składa jajka, tylko jedna tak, tak. samica, matka. I wtedy genetycznie one są zbliżone, prawda, do matki. Te pszczoły wszystkie. Bo jak by nie zmienił, to oni same by zrobiły matkę, mateczniki tego, ale taka będzie dalej agresywna. Trzeba wprowadzić do środka matkę bardzo taką delikatną wtedy. No tak. No. Klateczce się daje na Miałbym tutaj jeszcze do pana takie pytanie o rozwój pszczelarstwa w Polsce. Już tak trochę pan powiedział, że wcześniej, czyli za czasów PRL-u jeszcze się jako taką, prawda, władzę, czy też no, ogólnie, prawda, Ludzie interesowali tym, a dzisiaj jest gorzej. To... Absolutnie to jest, to... Jest, jest gorzej. Dawniej nawet PRL jak był, cukier był dla pszczelarzy. Jakoś można było... O, szklanka wody. Chwila Nie przegryś. chcemy wody. <śmiech> no, opowiadaj dalej. Proszę odpoczywać, nie ma problemu, jak tam przerwę chciałby pan, nie ma problemu. Teraz się u nas teraz obecnie nie interesuje niczym, aby tylko kieszenie ładować. Rząd, a, a, a co się dzieje, nie ma nic z tego. To widzimy, wszystkie zakłady sprzedane, nie ma pracy. Jeden robił Japonię w Polsce, drugi robi Irlandię w Polsce. A bida jak była, tak, ja wiem jeszcze jak ojciec opowiadał, tak było przed wojną. Nic nie było, tylko szlachta się bawiła, a wszystko jechało to do Szwecji, to, do tego, no do, do Rosji, tam na te, za robotą. A tutaj. Dzisiaj to samo się dzieje, tak. No co tam młodzież? No, wykształci się, jak się wykształci, nie ma perspektywy, żeby je, jakieś pracę albo coś. Jak są jakieś plecy, no to jeszcze tam. No sam wiem, bo też niestety, niestety wyjechałem z Polski za, za pracą. Czy, jako emigrant. Y... No, jest, jest po prostu łatwiej za granicą, jakoś jest to lepiej poukładane, ale, ale może nie o mnie chciałbym mówić, to chciałbym się jeszcze zapytać o ten cukier, bo cukier jest po prostu do karmienia, tak? tak tu, czy... do karmienia. To już nie chodzi o ten, skoro że... żeby, żeby mógł być dostęp i tańszy był, nie tak jak teraz jest wywyższony. miód, w... Na dół, a cukier w górę. No tak, bo y, wiem, że polikwidowali w Polsce cukrownie. No przecież nie po to ludzie budowali, to jest absurdalne. No tak, ani Włosztowie, ani... budowali, stawiali, żeby teraz wszystko likwidować, prawda? No to, to, to, to jest sens. Ale no, no co zrobić? To, jest... to jakąś paszę zrobili teraz dla pszczół. No nie wiadomo, co to jest i z czego to... Ja tego nie stosuję, bo to, to pszczoły nie chcą brać, bo to jest takie z pszenicy czy z kukurydzy wyciąg jakiś taki. Może być genetycznie modyfikowane? No i, i może nawet i z tego giną te pszczoły, bo to chcieć żeby było, przecież ona jak stanie to prawie sześć miesięcy i nie wychodzi z ula całą tę zimę, no, no ale żywić się musi żywić, odwłoki pełne i potem brzydzi po całych ramkach, potem a nie to pełzaj i ginie to to wszystko. A rząd się nie interesuje, tam nie ma tam ani pszczelarza, ani żadnego, tylko emerytury podnosić do góry. A władze lokalne na tak. przykład, czyli nie rządowe, ale jakieś takie lokalne. W, w, nic w regionie, nie poradzą. W, w powiecie czy się interesują tym w ogóle. Interesują się, ale nic nie poradzą, bo od góry nie daje rady. Tak, bo to już jest po prostu problem, bo to jest na całym świecie po prostu problem, że to już musi rząd po prostu po to jest, zareagować prawda, w danej sytuacji, bo to jest naprawdę poważna sprawa, bo pszczoły to są głównymi zapylaczami roślin no i nie będzie po prostu rolnictwo, siądzie całe prawda, przez to. No to. To jest poważna sprawa i ja nie wiem czemu, czemu w ogóle nikt się tym nie zajmuje, tylko zajmują się jakimiś zupełnymi... Nie mało sensownymi rzeczami, tak, że ten to powiedział, drugi, że to powiedział. To nie ma znaczenia, ale jak faktycznie te pszczoły masowo zaczną ginąć, bo w tej chwili już Pan mówi, tak, że są jakieś już większe problemy, że te pszczoły zaczynają ginąć, tak, że Pan No bo tak ta jak ja, ja będę tylko wodę pił, no to nie będę żył, tak, i tutaj daje się to, co to najgorsze jest. No. Ja wiem tylko jedno, mój miód jest we Włoszech, jest w Niemczech, jest w Irlandii, którzy jadą, to biorą ten miód i nie mogą się nachwalić, co za miód jest. Nawet w Nowym Jorku jest. I są miody takie, które się krystalizują, a wielokwia krystalizuje się. Ale weźmy akację albo malinę, ona się nie krystalizuje rok czasu, dwa i płynny jest. Bez żadnych środków chemicznych, prawda? Bo wiem, że teraz yy, ta. Yy... No tak, tak mi się wydaje, tak kiedyś mi y, y, dziadek mówił, że y, po prostu jak chemię dodamy do miodu, to nawet każdy miod będzie płynny, jeżeli tam będzie jakaś chemia. Tego to, to nie ta ta wiem, tego to nie wiem. U nas się Oczywiście nie stosuje. Te, za... Tego się nie wiem i nie stosuję tego, bo to tak zaczęli gdzieś, ale to wy, wyłapani byli, ten, ten len czy jakiś gotowany. No i to mie mieszaje gdzieś cukier i miód, ale to gdzieś wyłapały, to to i spokój święty jest. Ja nie mam problemu, bo przyjrzę facet z Kielc, bierę hurtem, płaci. Podziękuję, ja i on. A jeszcze chciałbym się zapytać, jak pan ocenia no takie może nieładne pytanie, bo wrócę jeszcze do okupacji niemieckiej, bo wtedy, pan mówi, że było najgorzej, tak? W Perelu było trochę lepiej. No, bo, ale to, jaka jest właśnie bo to ja bym taki, taki jeszcze mały chłopak, no bo z 31 roku, no to miałem, przypuśćmy tam. 12 lat, czy ile? No, ale Sacharyna tylko była. Ale jednak Niemcy dbali, żeby te pszczoły nie wyginęły. Czy taki, czy, czy taki brązowy jakiś ten cukier był, pamiętam. Nieczysty, tylko taki, no, ale to nie, nie dawało rady, bo w roku dużo wyginęło pszczół. No, bo nie dały rady. Tak jakby człowiek napełniony był, a nie mógł się na stronę pójść. Tak samo i tutaj. A na cukrze, ona będzie nawet i 7 miesięcy i udwoki nie są napełnione. I dzisiaj, bo wtedy Niemcy że się coś tam, coś tam interesowali a dzisiaj kompletnie nikt nikt, nikt. Nie... nie ma takiego zero zainteresowania ze strony władz centralnych ja nie wiem kto by to i jak ruszyć tę sprawę, żeby to na to jakieś, gdzieś w mniej mainstreamowych mediach, bo w, w tych, tych telewizjach na polskiej czy innych to tak jakby jakiegoś newsa podali y, na żartu, czy, czy w ogóle też nawet dziennikarzy to nie, nie zastanawiało, a tak naprawdę jest to bardzo poważny temat. I, y, no i to też dziwi. Czemu, czemu ci ludzie nie myślą? Przecież niby inteligentni są prawda, we władzach, niby myślący, a, a nikogo to nie obchodzi. Jak to jest bardzo poważny problem. Jest poważnie. Ja jeszcze mam... Proszę, proszę. Yy... Chciałbym się zapytać, czy może pan ma jakieś, yy, może nie tyle pomysły, ale co chciałby pan zmienić właśnie, żeby, yy, żeby to pszczelarstwo, żeby te pszczoły zachować, prawda? żeby one nie ginęły i yy, jak pan uważa, co potrzeba było zrobić w tym? Żeby jakaś reklamacja była na, na, te, na, ten miód, na te miody, na to wszystko. Tu tylko tabletki i więcej nic. A tu nie ma. Bo jakby były jakieś, jakieś lekarstwa, były z miodu, albo, albo ten miód na to, ten miód na to, to by i to jakoś może się ktoś zainteresował. A tak to. Nie ma reklamy po prostu. Nie ma reklamy, nie ma nic. nic cały przemysł farmaceutyczny został przyjęty przez zachodnie koncerny i one nie są zainteresowane prawda, produkcją z naturalnych substancji leków, tylko mają te swoje chemiczne różne rzeczy i, i no, polikwidowali. Wiem, że chyba herbapol jeszcze funkcjonuje, jest taka spółdzielnia Apis, chyba jest tak, tak. spółdzielni pszczelarski, prawda, ale to już, to już jest margines, prawda? oni tam wytwarzają też apteki, nie bardzo chcą brać, bo tam, no wiadomo jak jest, prawda, że, że ten, ten przemysł no tak mi się wydaje, prawda, że nie jest taki jak kiedyś, no i to, to, jest, to jest pytanie takie szersze już, prawda, do tak. ogólnych koncernów, które chemię produkują, że, że czemu nie wchodzi się w naturę. Bo pan mówił, że miód jest, prawda, bardzo zdrowy. Yy, no ch problemy, Chyba zdrowszego już nie ma rzeczy. Generalnie też muszę się zgodzić, bo mam jeszcze miody od mojego dziadka i naprawdę są bardzo smaczne. Nawet jak już są zleżałe, czyli ileś lat mają, to i tak są bardzo dobre. Dobry, miód może, tam... dobry miód może stać nawet i 10 lat. Aby nie miał wody i nie był poprany. Tak, także, także naprawdę żadne choroby jakieś tam nie łapią, a zdarza mi się po prostu używać jako, zamiast cukru, prawda, do słodzenia, herbaty czy czegoś, no to można prawda, miód wykorzystać. Jakby no, to re reklama była, że tak to tak, a tak to... To każdy woli cukier. Miód, miód, tak, to, to jest... Mm, wszyscy o tym mówią, że, że miód ma właściwości lecznicze. Oczywiście, no, różne miody, prawda, różne, bo to z różnych kwiatów, bo przecież to są też substancje z tych roślin, prawda, Oczywiście. I, I to jak zioła, czyli, czyli naturalne po prostu wyciągi, których, których nie ma w lekach, prawda, bo leki są bardziej oparte o substancje chemiczne i one często szkodzą, bo to nie są z natury, tylko są produkowane w jakichś tam fabrykach. Natomiast tutaj to jest naturalny zupełnie produkt i no ludzie nie doceniają też miodu. A ja chciałem się jeszcze zapytać, jakie jeszcze inne substancje pan sprzedaje, bo wiem, że jeszcze jest prawda. No pro, chyba, propolis. Nie. Propolis. Tak zwany no, kit. Słyszałem psz... właśnie, że ten propolis. to jest też. Jako... No, Nazywają jedni kit w szczeli, drugi ale to jest roboty troszkę, bo to trzeba zdrapywać, bo to jest na ramkach taki kit i ten kit się zeskrabuje, no ale to też jest dobre, no bo, bo to na, na jakieś rozrabiają to ze spirytusem, krople później na żądek na jakieś urządzenia. Ja to miałem ten przepis i nie wiem gdzie się podział nawet, bo to dziesięć deko czy ileś się daje na ciartkę spirytusu, to ma stać dwa tygodnie i później ileś tam kropel do herbaty czy do wody na co. No ale to tego ani lekarze nie, ani nikt tego nie foruje. Go. Bo lepiej chemiczne substancje, prawda, właśnie dla No to jest, to jest, to jest przykre. Myślę, myślę, że teraz już się odchodzi od tego, że ja to widzę w Irlandii, mnóstwo jest sklepów, e, sklepów ze zdrową żywnością, jest mnóstwo właśnie różnych miodów z całego świata do wyboru do koloru jest No to, to jak mód, pan z Irlandii, w sensie... przepraszam, jak pan z Irlandii, to to może pan spróbować i tego miodu mojego tam bo tam mieszkają i jeżdżą i tam biorą ten miód. No, sprawdzę, sprawdzę, bo, bo y, są właśnie, to są popularne, że tam w supermarketach są te, te tak zwane health shopy, czyli te sklepy ze zdrową żywnością. i y, y, i ludzie coraz częściej właśnie wybierają. tam jakiś, Jak mają kupić jakiś miód, no to nie idą do supermarketu, tylko tam kupują, bo jest gwarancja jakości, prawda. Natomiast w supermarkecie może być z Chin, może być właśnie z ołowiem, nikt tego nie sprawdza. No właśnie. I, no i niestety to jest wtedy, można sobie nawet zaszkodzić, prawda, jakimś, jakimś takim. No, Lewym miodem. miodem. Tutaj jeszcze tak chciałem się zapytać yy, o, o te zdrowe yy, skutki. Czy nie ma jakichś skutków ubocznych miód? To, to znaczy na, na, w nadmiarze spożywany. Czy może na przykład zaszkodzić? Czy słyszał Pan coś takiego? No na razie takich rzeczy to, to, to nie, nie słyszałem, żeby miał jakieś u, uboczne skutki. Tutaj u nas, tu, u nas to przeważnie stosują w ten sposób, że tam Szklanka, wody przygotowanej, ostudzonej oczywiście, łyżka miodu wymieszane to i stawia się to na piecu tam czy gdzieś tam I rano rozmieszuje cytryny do tego i pije się na to Taki wykład mieliśmy z kliniki z Gliwic, doktor mówi na serce w miesiącu czasu powinna być poprawa. Tylko z tym, że po wybiciu nie jest co najmniej godzinę. Czyli też są lekarze, którzy się interesują tym tematem. Że to no, a to jednostki. Ale... To jednostki, tak. Ale może będzie, może przeleje przeleją te jednostki czary i się po prostu to zrobi popularnym tematem, no ob, oby. A jeszcze tutaj chciałbym się zapytać o, tak Pan mówił o te, że ma Pan problemy prawda z pszczołami teraz i czy Pan obserwuje, że to jest jakieś masowe ginięcie pszczół, czy tylko jakieś takie y, lokalne. Je, jeżeli, jeżeli jest, nie, bo teraz najgorsza jest ta waroza. Jeżeli się jej nie pilnuje tego, to w trzech latach ginie cała Wasieka i trzeba co najmniej trzy razy łodymić ten ul, bo tak, ona znosi w komórkę jajko Tawaroza, a tam z, z, matka znosi też jajko, tam później zalewają to mleczkiem pszczelem. Później po pięciu, sześciu dniach zasklepiają i ona się żywi, ta waroza tamok i dymi nic nie działa. No bo jest zasklepiona i dlatego co cztery dni trzeba oddymiać. Kto tego nie zrobi, no to trudno po pszczołach, bo wygryza się, jak się pszczoła wygryzie, wygryza się i ta waroza. One nic nie jest, już, znos, już znosi po siedmiu dniach jajka. A czy jeszcze jakieś inne choroby, tak pan, pan zauważył, że po prostu pszczoły giną z jakichś innych przyczyn? No dużo jest z oprysku. Przypuśćmy, nie przestrzegają tego gospodarza, jak tam tego czy tam kwitnie ten rzepak czy coś, no to masowo pszczoły idą. I, która zostanie dłużej, to zginie na, na polu, a ta przyniesie ten miód do, do ula i wulu. Drugie giną. Bo ta... no, mógłby, prawda? tak. Jak? Okay. Przepraszam, proszę, proszę kontynuować. No bo bo inne sprawy no są no jak wyleczyłem te choroby te mają więcej chorób jak ludzie no ale trzeba zauważyć bo taki pełzają no odłoki wydłużone jest nie wiadomo czy to jest nozema czy coś no, powinno się podejść złapać taką pszczołę rozerwać ją za tołów i za łodłok. Takie bananie, takie na u siebie. Czerwone w porządku, białe, znaczy się, że jest choroba. Skrzydełka wywignięte mają, no jakiś paraliż pszczół jest tam. No to znowu jest ten zgrzybica. Wapienna albo kamienna. Wynoszą te mumie takie białe. No ale to trzeba wejść do pasieki, po tych łoczkach popatrzeć, aha coś tu jest. Czyli tak, właśnie te, te pestycydy prawda, na chemię, którą rolnicy używają, to, to może być poważna sprawa i tutaj akurat wydaje mi się, że rząd mógłby coś zrobić, że no, trzeba przestrzegać prawda, pewnych zasad tych oprysków, a nie robić sobie jak się chce, prawda? bo można właśnie szkodzić tutaj pszczołom, jeśli, jeśli pryska się jak, jak komu prawda, pasuje. Tutaj myślę, że mogłoby pomóc coś w tym, w tym względzie. Wątpię w to, chyba jaki inny rząd, jak nastanie, ale ten rząd nie, nie da rady. To wojno, kasem biorą więcej, nic. Ja już tu przeżyłem 80 lat, to trochę pamiętam tego. I lepiej i gorzej. Że za czasów Perelu, prawda, się bardziej interesowali. to trochę. Tak. Ja nie będę chwalił Niemców ani nie tego, ale pamiętam tego. On tam gorsze były takie te, te Niemcy takie z Ukrainy, co były się tam nie, nie liczył nicem ale takie on tam nie poszedł, nie przejeżdżał, przed. Samochodem ani przez pola, nic, by gospodarze były. No i kto by się interesował za okupacji pszczołami, czy tak. A. Jak tak będzie jak jest dalej, to ani pszczół nie będzie, ani ludzi nie będzie. No właśnie. I co może nas czekać, jeśli pszczół nie będzie, to co wtedy, co wtedy po prostu będzie, no w Polsce, powiedzmy przykład, prawda, Polski, bo jest w dużej mierze oparte na rolnictwie, jednak Polska ma rozbudowane, prawda, rolnictwo. Jak pan uważa? Co się będzie działo wtedy? No, odpukać oczywiście, prawda? odpukać, tak, ale... A nic z dobrem. Nie ma co. Z eksportera żywności staniemy się importerem. Tak. Jeszcze miałbym takie tutaj pytania, takie już na koniec, ciekawostki, bo kiedyś właśnie słyszałem, żeby tak zakończyć może troszeczkę bardziej optymistycznie, takie, taką historię o podgrzewanym miodzie. Czy pan coś takiego słyszał, że, że jest rakotwórczy, jeśli miód się podgrzewa? On nie jest rakotwórczy, tylko nic wart. Wszystkie... Wszystkie, które tam ma składniki lecznicze, to tak jakby zagotowane by nie działa nic. No, Czyli to jest, to, to, to jest mit właśnie. To, to, takie czasami krążą, takie mity, żeby e, wzbudzić strach w ludziach, no ta, ta. takie standardowe substancji, ale to, to nie wiem, może koncerny właśnie to, te chemiczne, prawda, które są żeby leki tylko były żeby te naturalne substancje w jakiś deprecjonować w jakiś sposób. Także. I tutaj, jeśli mam jeszcze takie ostatnie pytanie o miód Manuka, strasznie go reklamują tutaj też w Irlandii i w ogóle na zachodzie, że jest jakiś wspaniały. To jest chyba miód z jakiś, nie wiem, czy azjatycki, czy... To... Czy, czy Ameryki, z Ameryki, ale on jest robiony po prostu pod ścisłym nadzorem, prawda? że on jest, on jest dobrej jakości. Czy pan słyszał o właśnie tym miodzie Manuka? No, coś tak. słyszałem, ale to jakaś, jakieś krzewy herbaciane są, czy jakieś z tych krzewów gdzieś one tam zbierają ten miód, ale tego w Polsce jeszcze nie było i mało kto wie o nim jest dosyć drogi właśnie, specyficznie. Kto go kupi, Tak, tego nie ma kto kupić dobrego miodu. A, a. No tak, mam, mam, nadzieję, tak że, mam nadzieję, że się jakoś ta sprawa rozwiąże, że rząd w końcu pójdzie po rozum do głowy, jak zobaczy, że, że po prostu rolnictwo siada. No bo to wtedy zaczną myślę rolnicy troszeczkę protestować, zaczną ludzie po prostu nawet sami zauważyć, że coś nie tak jest, że ceny żywności idą do góry, prawda? Bo, bo jak, jak mówiłem, że już nie, nie będziemy eksporterem, a importerem żywności, jak pszczoły zaczną ginąć masowo. No i może wtedy że on się obudzi po prostu, tylko nie wiem, czy wtedy nie będzie za późno. No, Mam nadzieję, że nie. Że, że jeszcze jakoś może dojść to bo do rządu, że są pewne. No, ministerstwa rolnictwa, prawda, przede wszystkim. No tym się <śmiech> powinien zajmować, a nie y, przepychankami, czy tego ministra przepuścić, czy kogoś innego, co nie ma zupełnie znaczenia. I y, y, y myślę, że jednak, jednak się obudzą, bo przecież to też są ludzie, też są konsumenci, też mają, y, też są rolnikami, prawda, w tym PSL-u, bo przecież PSL rządzi. I to tak dziwne, bo się zawsze wydawało mi, że jak jest y, taka partia rolnicza, no to powinna dbać o, o to rolnictwo jednak. Ale z początku zaczęła tego, żeby ludzie za zamyślić oczy, a teraz podpisali. No wiadomo, dłuższy wiek emerytalny będą mogli dłużej ciągnąć. No ja... w Irlandii, jak nawet podwyższają, to, dopiero, to tylko podwyższają tym, co wchodzą na rynek pracy, a ci, którzy już mają, no to mają taką umowę, jak mieli kiedyś i nie mogą im podwyższyć, tylko tym, którzy wchodzą dopiero, w, w, w, zaczynają pracować. Ale to jest tak, tak na, na marginesie. Także, czy chciałby jeszcze Pan tak na koniec jakiś tak podsumować temat od Ciebie, parę słów powiedzieć w związku właśnie z pszczołami Pana pracą? No pragnąłbym, żebym doczekał jeszcze trochę lepiej te, te, te, te produkcji te całego pszczelarstwa i tego wszystkiego a tu nie, nie widać widoków się nie chce ani myśleć, bo to jest troszkę tak, można powiedzieć roboty, przewoź to z miejsca na miejsce i Ciekawie zysku nie ma z tego. Jakby to nie lubiał, to tego Kuba to nie bardzo lubi to nawet, no bo i nauka i to, a takie trochę go naganiam, no to pomaga troszkę. Warto, warto się nauczyć, bo to jest no, myślę, umiejętność nie, niepopularna już w dzisiejszych czasach, a jednak bardzo cenna będzie w przyszłości, bo hmm. ludzie myślę, że zauważą, że, że, że pszczoły to tak naprawdę no, rolnictwo pszczołami stoi, prawda? całe rolnictwo, a jeszcze prawda, miód, te, te substancje z miodu, które są naturalne i myślę, że coś tam się zacznie dziać. Także dziękuję Panu bardzo za ten wywiad. Dziękuję również. Pozdrawiam i życzę wszystkiego dobrego w pracy. Dobrze Dziękuję. Dziękuję. Do, widzenia. Do widzenia. To tak, to już skończyłem nagrywanie. No też stopuję.